To są informacje Polskiego Radia 24. Poświadczenie bezpieczeństwa dla szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego NSA oddalił skargi kasacyjne. Mateusz Morawiecki zakłada nowe stowarzyszenie na prawicy wśród członków posłowie PIS. Spowodowali kolizję i ukradli pieniądze. Służby poszukują sprawców napadu na konwój we Wrocławiu. Minęła siódma. Ewelina Kamińska, zapraszam. Jeden wyrok, dwa różne stanowiska. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Premiera w sprawie cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa dla szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Sławomir Cęckiewicz ogłosił sukces i zażądał dymisji szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Jarosława Stróżyka. Koalicja rządząca odpowiada, że wciąż toczy się postępowanie wyjaśniające, a to oznacza, że szef BBN-u nie ma dostępu do informacji niejawnych. Politycy koalicji rządowej twierdzą, że wyrok NSA nie oznacza, że Sławomir Cęckiewicz ma dostęp do informacji niejawnych. Według wiceszefa Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych Mirosława Suchonia z Klubu Centrum ostateczna decyzja w tej sprawie należy do służb, a nie do sądu. Jeżeli służby nie podejmą takiej decyzji, to Cęckiewicz nie jest nadobywatelem, nie jest królem, nie jest księciem, jest, podlega tym samym przepisom. Jeżeli służby nie wydadzą poświadczenia, nie będzie miał dostępu. Otoczenie prezydenta z kolei uważa, że zgodnie z decyzją NSA, Sławomir Cęckiewicz ma dostęp do informacji niejawnych. Jednak szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki nie wykluczył, że zostanie złożony nowy wniosek o wydanie poświadczenia bezpieczeństwa. Nie rozmawiałem jeszcze z panem profesorem, profesorem Są oświadczenia, na pewno pochylimy się nad tą, nad tą sprawą. Poświadczenie bezpieczeństwa dla Sławomira Censkiewicza zostało cofnięte dwa lata temu. Było to pokłosiem ujawnienia planów obronnych Polski. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Szykuje się burza w Prawie i Sprawiedliwości. Rozwój Plus, tak nazywa się stowarzyszenie założone przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. W tej chwili współtworzy je około 40 ze 188 posłów PiS. W zamierzeniu byłego premiera nowe stowarzyszenie to platforma dla działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy. Ma też być miejscem dialogu. Informacje o powstaniu stowarzyszenia przekazali w mediach społecznościowych m.in. Waldemar Buda, Piotr Miller, Marcin Chorała, Paweł Jabłoński i Krzysztof Szczucki. Jak pisze portal, wielu znanych polityków PiS wyraziło zaniepokojenie tą inicjatywą. Zrobili to m.in. Mariusz Błaszczak i Przemysław Czarnek, który określił inicjatywę jako egoizm i partyjniactwo. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Wciąż są nieuchwytni. Policja poszukuje sprawców napadu na konwój z pieniędzmi we Wrocławiu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, relacjonuje Aleksandra Freus z Miejskiej Komendy. Sprawcy celowo spowodowali kolizję z poruszającymi się właśnie konwojentami przewożącymi gotówkę. Ta gotówka z została skradziona. Na szczęście, w tym zdarzeniu nikomu nic nie stało. Nie ucierpiały też żadne inne osoby postronne. Służby prowadzą śledztwo w tej sprawie. Kolejny wyrok w sprawie transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim nakazał transkrypcję takiego dokumentu. Powołał się przy tym na głośne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie sprzed miesiąca. Radca prawny Oskar Chładki, który reprezentuje jednego z małżonków, czeka teraz na działanie ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. W naszym psl jest znaczenie płci i tam mamy w akcie małżeństwa polskim, kobieta, mężczyzna Jak chcemy wprowadzić miejsce kobiety, mężczyznę, no to nam system to odrzuca. I teraz jest piłeczka po stronie ministra Gawkowskiego, podejrzewam, z Lewicy, żeby on to zrobił. Dlaczego tego jeszcze nie, nie zrobiono? To trudno mi powiedzieć. Urząd Stanu Cywilnego ma 30 dni od otrzymania dokumentów na dostosowanie się do wyroku sądu w Gorzowie Wielkopolskim. A tymczasem według medialnych doniesień po wyroku NSA rząd ma szukać sposobu, by ograniczyć skutki orzeczenia do jednej pary, której wyrok dotyczył. Na warszawskich Powązkach, dziś ostatnie pożegnanie Jacka Magiery. Drugi trener piłkarskiej reprezentacji Polski zmarł w miniony piątek. Wczoraj żegnały go tłumy kibiców i mieszkańców Wrocławia. Po ceremonii trumna z ciałem trenera została przywieziona do Warszawy. Jacek Magiera! Wspaniały człowiek. Ja jako kibic mogę to powiedzieć. Od dziecka praktycznie jestem kibicem Śląska. Ciepły, ciepły człowiek. No. Miałem okazję go też tak spotkać. Jak się powiedział, dzień dobry trenerze, to nie przyszedł obok, tylko zatrzymał się, porozmawiał. Fantastyczny człowiek. Był legendą i we Wrocławiu, i w całej Polsce, więc myślę, że będzie nam wszystkim go brakowało. Po prostu był dobrym człowiekiem, takim normalnym człowiekiem i chyba to najbardziej widać po tym, jak teraz go wszyscy żegnają. Jacek Magiera był trenerem takich drużyn jak Legia Warszawa czy Śląsk Wrocław. Zmarł w wieku 49 lat.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 Na północy Polski możliwe przymrozki, do tego jazdę utrudnia tam gęsta mgła. W ciągu dnia przeważnie pochmurno, najwięcej słońca możliwe na północnym zachodzie, do tego możliwy przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy przeważnie około 16 stopni, nieco chłodniej będzie na Suwalszczyźnie, tam około 10, oraz na południowym zachodzie, tam nawet do 20 stopni. Poranek w Polskim Radio 24. Czwartek, 16 dzień kwietnia 2026 roku. Rok Jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Dokładnie 6 minut po godzinie. Siódmej, czwartkowy poranek w Polskim Radiu 24 trwa, jest 106 dzień roku, się rozpoczął, słońce towarzyszy nam od 5.38 i będzie z nami przez 14 godzin bez 3 minut, więc do w pół do ósmej. Będzie słońce z nami, a imieniny obchodzą dzisiaj Bernadetta, Benedykt, Julia i Ksenia. Najlepsze życzenia Państwu składamy, w studiu już jest nasz pierwszy gość, więc zaczynamy rozmowę polityczną pierwszą tego poranka. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Michał Wawer z Konfederacji. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zacznijmy jeszcze od Węgier, chociaż to już taki temat sprzed czterech dni. Ale pańs pańska i państwa jako Konfederacji ocena wyniku wyborów węgierskich? No. No. Rozczarowująca, tak? My liczyliśmy na przedłużenie władzy Viktora Orbana, Naprawdę? który pozostawał pozostawał przez długie lata no, wśród premierów, wśród głów państw często jedynym głosem rozsądku na arenie europejskiej tym, Ale w który, sprawach? tym który na przykład w, przez ostatnie długie miesiące blokował, um, blokował w, wypłatę grubych miliardów z kieszeni europejskich podatników dla Ukrainy na kolejną tak zwaną pożyczkę, która byłaby w istocie bezwrotną dotacją a w której Polska i Unia Europejska nie ma żadnego interesu. I takich spraw jest wiele już pierwszego dnia po wyborach węgierskich. Ursula von der Leyen radosnym tonem ogłaszała, że teraz już nie ma żadnych przeszkód, żeby wprowadzić w Europie zasadę większościowego głosowania w polityce zagranicznej. zniesienie zasady jednomyślności. Tak, co oznacza, że jeżeli teraz wojna na Ukrainie się zakończy, Niemcy postanowią powrócić do, do relacji z Rosją, do robienia business as usual z Rosją, co wiemy, że dla Niemcy niemieckich elit jest, jest całkowicie, całkowicie porządne, całkowicie normalne to wprowadzenie tej zasady większościowego głosowania doprowadzi do tego, że Polska nie będzie w stanie tego zablokować, Jasne, tylko, tylko wie pan, że zasada jednomyślności paraliżowała Unię Europejską i bardzo często... Nie, panie redaktorze, Unię Europejską paraliżuje niekompetencja elit prowadzących Unię Europejską. Unię Europejską paraliżuje ideologiczny szał, który opanował um, unijnych oligarchów i jeżeli my zniesiemy te bezpieczniki, odbierzemy państwom członkowskim prawo weta, to będzie tylko coraz gorzej. Coraz gorzej w polityce klimatycznej, coraz gorzej w polityce zagranicznej, ma pan rację, Co nie, gorzej nie jesteśmy w stanie, jako 27 państw Unii dojść do jednomyślnego stanowiska w pewnych kwestiach. Ma pan rację, I, to zwykle, I to zwykle bardzo dobrze. Że Dlaczego jest bardzo dobrze? Bardzo dobrze, że władza realna, tak w, w tych sprawach, w których jeszcze ta zasada jednomyślności istnieje, że ta władza zablokowania czegoś głupiego pozostaje w rękach państw członkowskich. No dobrze, ale pan wie, że Unia Europejska, w której pań, każde państwo członkowskie ciągnie w swoją stronę, nie będzie żadną alternatywą ale, ani konkurencją czy dla Stanów Zjednoczonych czy dla Chin o Rosji już nie wspominając Unia Europejska, która będzie w siłowy sposób narzucała kolejne ideologiczne pomysły państwom członkowskim, a one nie będą mogły nic na to poradzić, to jest Unia, która bardzo szybko się jakie, jakie, jakie pomysły Unia Europejska, ideologiczne narzuca Polsce, z którymi Polska nie umie sobie poradzić? No w, w, bardzo wiele, ale zacznijmy, zacznijmy od naczelnej ideologii Unii Europejskiej, czyli polityki klimatycznej, która w tej chwili uzasadnia wszystkie najbardziej, najbardziej nawet absurdalne ruchy, która jest w ogóle realizowana po Poza traktatowo, dlatego że zajmowanie się klimatem nie należy do traktatowych kompetencji Unii Europejskiej i która powoduje, że Unia Europejska w tej chwili, tak news z ostatnich dni niszczy branżę sterapionową w Polsce. A w dłuższej perspektywie to ta polityka klimatyczna odpowiada za działania skierowane przeciwko kierowcom, za działania skierowane przeciwko właścicielom mieszkań, słynna dyrektywa wywłaszczeniowa. Za działania oczywiście wymierzone w energetykę, tak? gdzie to wskutek decyzji Unii Europejskiej my musimy teraz zamykać nasze kopalnie i elektrownie nie nie, nie, nie, nie wskutek decyzji Unii Europejskiej, tylko wskutek tego, że wydobycie w polskich kopalniach, co jest powtarzane co najmniej od dekady, jest nieopłacalne. nieopłacalne. A dlaczego jest nieopłacalne, panie redaktorze? Dlatego, nie, nie. że Unia Europejska nałożyła podatki w formie certyfikatów na emisję, podatki nie. na wy wykorzystanie węgla. Bez ETS-u polskie górnictwo przynosi około 10 miliardów złotych straty rocznie. Bez ETS-u ponieważ e, i są nadal firmy, które chciałyby prowadzić, są w Polsce nadal rentowne kopalnie, są firmy, które Panie. chciałyby w Polsce budować kopalnie, prowadzić wydobycie, natomiast nikt na to nie pozwoli. I mamy proces zamykania kopalń, który zresztą Platforma IP sorączka rączka w rączkę prowadzą od, od 20 lat i mamy proces Panie przede wszystkim rano. zamykania elektrowni węglowych, bo to jest tutaj istotą problemu. Węgiel to można nawet kupić za granicy, choć hmm. nie powinniśmy. Natomiast problemem jest właśnie nałożenie ETS-ów na kopalnie i stworzenie sytuacji, w której my musimy zamknąć elektrownię węglowe, choć one są rentowne i mogłyby działać spokojnie jeszcze długie Ale to proszę mi powiedzieć, że jeśli one są rentowne, to dlaczego żaden rząd od 20 lat nie jest w stanie doprowadzić ich do stanu rentowności? Elektrownie węglowe są rentowne. Kopalnie węglowe. A kopalnie węglowe, A jeśli nie mylę, to do Jeśli się nie mylę, panie pośle, to elektrownie węglowe napędzane są w, w, w, węglem, który jest tak. wydobywany w kopalniach, prawda? Więc tak, żeby oczywiście. elektrownie były rentowne, no to muszą, musi być też rentowność nawet po stronie kopalni. Kopalnie węglowe, panie redaktorze, po pierwsze potrafią być rentowne i mamy przykład kopalni w Bogdance, która jest rentowna. Jednej, jedynej, A jedynej kopalni, po drugie, która jest rentowna. Efektem to ich nierentowność, nie jest efektem jakiś tutaj tajemniczych okoliczności, które powodują, że wydobycie węgla w Polsce nie może być rentowne, jest to efektem niekompetencji ludzi, którzy tymi kopalniami z poziomu rządowego zarządzają i w ogóle nie mają determinacji Ma do tego, rację. żeby Czyli... doprowadzić je do rentowności. Między... Dlatego, że jeżeli czyimś celem politycznym jest zamknięcie kopalni, no to jest oczywiste, że on nie będzie walczył o to, żeby ta kopalnia pokazała jak najlepsze wyniki. Czyli rozumiem, że jest pan między innymi za tym, żeby yy, obcinać deputat węglowy dla, dla, yy, dla pracowników kopalni, likwidować związki zawodowe, których jest tam Niewymierna ilość, bo także na to są marnotrawione środki yy, przez kopalnie. Wkłada pan redaktor to z moja usta coś, czego nie powiedziałem. Nie, pytam tylko. Ja jestem zwolennikiem tylko. tego, żeby zacząć w ogóle myśleć o polskich kopalniach jako czymś, co należy ratować, co należy rozbudowywać, co należy przywracać do życia, a nie tylko skupiać się na tym, jak wpompować no, kolejne jest, miliardy jest... w proces zamykania a tych dobra, kopalń, a tym się zajmowała Platforma, to zajmuje w tej chwili Platforma, tym się zajmował niestety PiS również odbyliśmy. w swojej niesławnej umowie społecznej, gdzie zadeklarowano grube miliardy z polskiego budżetu na proces zamykania kopalni i przekwalifikowywania na coś innego. Tak, bo, pro, bo, bo tańsze, w, tańsze w produkcji, tańsza jest energia odnawialna niż energia no, tak, z węgla. Energia to, to, to... odnawialna jest przede wszystkim mniej stabilna, mniej dająca mniejszy poziom bezpieczeństwa energetycznego, wiem... o czym przekonała się Hiszpania w zeszłym roku, dopóki, kiedy doszło w Hiszpanii do blackoutu. A dlaczego doszło do blackoutu? Z powodu energii odnawialnej. Ale z, powo no, gdyby, z, powodu, ataku na, z powodu ataku na energię z odnawialną, prawda? Prawdopodobnie z kierunku rosyjskiego. Z wielu różnych przyczyn to każdy ekspert mówi, że nie ma tu jednej przyczyny, czemu blackout się wydarzył, natomiast A wszyscy są w zgodni, że ten blackout, hmm. że ta nie, nie wydarzyło się w Hiszpanii nic, co nie może się wydarzyć okay. w Polsce. A wybory węgierskie, bo pan właśnie wspomniał o tym sprzeciwie wobec Unii Europejskiej, a, a, a kwestie rosyjskie, kwestie powiązań Wiktora Orbana z Władimirem Putinem, kwestie wpędzania przez Viktora Orbana przez 16 lat Węgry w objęcia energetyczne Władimira Putina, to dla państwa nie była przeszkoda? W, te, ze strony Wiktora Orbana nie było tutaj żadnego wpędzania. Był po prostu brak alternatywy. I z tym brakiem alternatywy zdarza się również w tej chwili jak Peter Madziar, który już, już w pierwszych dniach po tym jak wygrał wybory to Peter Madziar zadeklarował, że on będzie współpracował z Rosją i byliśmy, że będzie dalej od Rosji kupował Panie, surowca. My 20 lat temu byliśmy dokładnie w tej samej sytuacji energetycznej co Węgry, a jednak przez 20 lat zdywersyfikowaliśmy źródła dostaw na tyle, że dzisiaj kiedy Rosja jest agresorem, nie jesteśmy uzależnieni od, ro, od rozdostawu rosyjskich, A Wiktor Orban także po wybuchu wojny w Ukrainie zamiast szukać alternatywnych dostaw, to stawiał jeszcze bardziej na dostawy z Rosji. Wiktor Orban i Węgry są ogólnie w innej sytuacji geograficznej, a trzeba pamiętać, że głównym promotorem uzależnienia Europy całej od surowców energetycznych z Rosji to były Niemcy. No, I były, to, że, Polska dzisiaj, ale były to, że Polska dzisiaj jest zdolna do tego, żeby mieć energię pochodzącą z innych kierunków, to jest po pierwsze... Nie do końca prawda, dlatego, że nadal nasz sektor energetyczny ja tej utyka. u pana nie rozumiem. Mhm. Mówi pan, Niemcy jako pierwsze będą dążyły do biznes as usual z Rosją. Tak. Niemcy uzależniały Europę od surowców z Rosji. Tak. A kiedy dokładnie to samo robi Wiktor Orban. Prowadzi biznes as usual z Rosją, kiedy wypowiada Wiktor, Władimir Putin wojnę w Ukrainie. I kiedy uzależnia sam siebie od, od dostaw energetycznych z Rosji, to pan mówi, że Węgry są w takiej sytuacji. Nie krytykuje pan Węgier tak samo jak Niemców Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że Węgry a Niemcy to jest zupełnie różna skala działalności. Węgry zasadniczo to, co robiły Rosjanie. Czyli jak ktoś Rosji, mały, to może współpracować z podobnym we kto się własnym to imieniu. To nie jest kwestia, co może i co jest moralnie dopuszczalne. To jest kwestia, jaki to ma wpływ ale na Polskę. Dlaczego stosuje pan podwójne standardy. Proszę mi pozwolić, odpowiedzieć. No to jest kwestia, jak to wpływa na Polskę. Kiedy Węgry współpracują z Rosją na polu czy energetycznym, czy nawet puszczają do nich oko na scenie międzynarodowej, to jest coś co ja odbieram krytycznie, tak? To mi się nigdy nie podobało, ale to nie ma większego wpływu na sytuację Polski. Natomiast kiedy Niemcy opierają całą strategię Unii Europejskiej, całą strategię energetyczną przez długie dekady na uzależnianiu Europy od Rosji, to jest coś, co uderza w Polskę A bezpośrednio. I kiedy ktoś dzisiaj na będąc, rozmowy, nie kiedy nie ktoś powiedział. będąc premierem Polski należy do grupy, z partią, z partią, która przez długie lata pod przywództwem e, pani, e, pani Merkel uzależniała Europę od Rosji i ten premier Tusk w tej chwili mówi, że on z jego przyjaciółmi z Niemiec to są najbardziej antyrosyjscy i walczą przeciwko uzależnieniu z pani, to, to się, jest to śmieszne. Ale, ale to się kupy nie trzyma, przecież pan przed, na początku tej rozmowy powiedział, że liczyliście na to, że razem z Wiktorem Orbanem łączą was kwestie europejskie. Więc tak. jak rozumiem, liczyliście na to, że Wiktor Orban będzie nadal przewodził pewnego rodzaju europejskiej rewolucji. Ta europejska rewolucja opierałaby się o kontakty z Władimirem Putinem. Nie, nie opierałaby się o kontakty nie z Władimirem się. Putinem i nie mówiłbym w ogóle o europejskiej rewolucji. Różnica polega na tym, że Wiktor Orban nie realizował rosyjskiej agendy w Unii Europejskiej. Jak to nie realizował? panie Pani Celem Wiktora Orbana była ochrona kompetencji państw członkowskich. I w te, tak i, samo i, jak i z Ławrowowi, co się dzieje na posiedzeniach Komisji Europejskiej, tak? Właśnie dlatego, żeby bronić suwerenność państw członkowskich. Kilka zdań temu rozmawialiśmy na temat jej zasady jednomyślności w polityce zagranicznej. I ta zasada jednomyślności była chroniona do tej pory przez Wiktora Orbana. Tak jak powiedział sam, sama powiedziała Ursula von der Leyen, otwierając szampana, że teraz wreszcie będzie można to znieść. A zasada jednomyślności to jest suwerenność państw członkowskich. To jest gwarant, że za kilka lat Niemcy nad naszymi głowami w imieniu Unii Europejskiej Nie dogadają się z Rosją. Ale jeżeli jak ta Węgrzy zasada upadnie, nad naszymi głowami dogadywali się z Rosją, to było w porządku. Węgry nie mają siły politycznej, żeby nad naszymi głowami są, się dogadywać. Bośle, z ale co to są za podwójne standardy? To znaczy, jeśli kogoś Pan nie lubi i ktoś jest większy, to kontakty z Rosją są nie w porządku, ale jeżeli Węgrów Pan lubi i są małym krajem, to już panu te relacje z Putinem nie przeszkadzają. Nie są w porządku, oczywiście, że przeszkadzają i nie są w porządku nie, nie, tego, tego, nie, ale nie, nie, nie, nie, prowadzą Unię Europejską ja w Rosji. Rozmawiam. To ja Odpowiadam, tutaj mówię, wyjaśniam, bo pan mi zarzuca podwójne standardy. Ja no wyjaśniam, bo dlaczego to nie są podwójne standardy. Kiedy Niemcy prowadzą Unię Europejską w objęcia Rosji, to, to dla Polski jest poważny, egzystencjalny problem. Nord Stream 2 to był poważny, egzystencjalny problem. To, że Węgry swoją politykę energetyczną e, muszą... Nie tak tylko warunka, energetyczną, które nie, mają nie tylko politykę e, energetyczną. Uzgadniać z Rosją, to nie jest coś, co realnie wpływa na polskie bezpieczeństwo okay. narodowe. A, ty, polskie bezpiecze... A na oceny. polskie bezpieczeństwo narodowe nie wpływa to, że Węgry wynosili informacje z posiedzeń Unii Europejskiej wspólnotowych do Rosji? Wpływa. Jesteśmy całkowicie krytyczni wobec tego i przekazaliśmy tą opinię. I... i... I to panu i tak nie przeszkadza? To znaczy powalałbym I pan, wiem, żeby że Wiktor... Przegra... I Wiktor Orban przegrał wybory. I Być mówi, może właśnie i z mówi, tego powodu. I, dlatego mówię, że nie ma logiki w pańskim myśleniu. I koniec końców mówi pan, że to źle, że Wiktor Orban przegrał. Jeszcze raz, panie redaktorze. Z perspektywy Polski ważniejsze było to, co Orban robił na arenie unijnej niż to, co robił w relacjach z Rosją. I ja nie, nie uważam, ja w ogóle nie wierzę w coś takiego, że w polityce międzynarodowej są przyjaciele czy wrogowie. Są tylko państwa, z którymi mamy pewne wspólne interesy, są państwa, z którymi mamy rozbieżne interesy, i jedno państwo może jednocześnie mieć z nami interesy wspólne i rozbieżne w różnych sprawach. Z Węgrami w oczywisty sposób mamy rozbieżne interesy, z, jeśli chodzi o relacje z Rosją, ale na polu relacji unijnych Węgry przez długi czas były jedynym sojusznikiem, na którym mogliśmy się oprzeć, z którym mogliśmy współpracować przeciwko Unii Europejskiej poszerzającej poza traktatowo swoje kompetencje. Teraz ten, ten bastion upadł, dlatego że Peter Madzier będzie prawdopodobnie marionetką unijną. Już zapowiedział, że Węgry będą wchodziły do strefy euro, dość Węgrom po prostu scenariuszem Czyli greckim. Według pana z marionetki Putina na marionetkę Brukseli? Nie, Orban nigdy nie był marionetką Putina, był politykiem, który prowadził aktywną politykę wielowektorową. No. Współpracował z Amerykanami, żeby spojrzeć, jak Amerykanie wspierali jego kampanię. Która być może przesadnie. Która część Amerykanów wspierała. Amerykanie... Amerykański prezydent Stanów Zjednoczonych, Panie Redaktorze. Tak. Mm, tak. No to nagle, nagle od kiedy Trump został prezydentem, to my teraz dzielimy Amerykanów na, na różne części. No a pan nie, nadal popiera, jest prezydent a pan, a pan, a pan, Stanów Zjednoczonych, nadal... który odpowiada za politykę Stanów Zjednoczonych. Nadal popiera Donalda Trumpa. Nie jestem tak samo wobec Donalda Trumpa, jak wobec Viktora Orbana. Bardzo krytyczny w bardzo wielu kwestiach, ale jednocześnie nie będę udawał, że to jest polityk, od którego nikt nie zależy i można wzruszyć ramionami nad tym, że Stany Zjednoczone popierały Wiktora Orbana. No to posłucham tej krytyki teraz pańskiej pod adresem administracji amerykańskiej. Że tutaj myślę, że największą y, główną osią krytyki no jest to co, y, to, co się wydarzyło ostatnio, to znaczy ten zupełnie bezsensowny atak na Iran, który spowodował do zawirowań w, y, w globalnej gospodarce. Wydaje się, że Donald Trump tutaj liczył na powtórkę sukcesu z Wenezueli, gdzie udało mu się w ciągu y, kilku godzin tak wymienić, y, y, wymienić rządzący reżim na taki, który jest bardziej spolegliwy wobec Amerykanów. W Iranie można chyba przewidzieć, że to się nie uda, no, ale najwyraźniej um, sztabowi, sztabowi amerykańskiemu wydawało się, że to zrobią i, I nie, boli, wszyscy nie, musimy ponosić konsekwencje. No nie boli Pana to, że na stacji benzynowej płaci Pan za decyzję no Donalda Trumpa? A jednocześnie no tak, to, że, nadal... że boi. No dobrze, a jednocześnie nadal uważa pan, że jego poparcie jest znaczące, także jest ważne Donalda Trumpa. Nie, uważam, że Stany Zjednoczone są dużym, silnym państwem i trzeba brać pod uwagę, co robią i kogo popierają Stany Zjednoczone. Co znowu nie znaczy, że ja jestem fanem, Pudzina, żeby to było też... jasne. Panie dyrektorze, ja nie jestem fanem żadnego kraju poza Polską. I każde państwo inne oceniam tylko z perspektywy tego, czy ono w danym momencie robi coś dobrego dla Polski czy coś złego dla Polski. A Konrad Berkowicz zrobił coś dobrego dla Polski wychodząc na Sejm Mową mównicę z flagą Izraela z, ze swastyką? Moim zdaniem nie. To jest, to jest ta forma. tak? Myślę, że zgadzamy się co do treści i w ogóle polecam zapoznania się nie tylko z samym zdjęciem znaczy, Konrada ja, ja bym bardzo prosił, żeby ale... jakby nie roznosić tego, że zgadzamy się co do treści, bo ja nie wiem jaka treść płynie za, za flagą Izraela z wpisaną swastyką. Treść nie można wiem. bardzo łatwo odsłuchać sobie z wystąpienia Konrada Berkowicza, który w bardzo celny i przejmujący sposób zwraca uwagę na potworne zbrodnie wojenne, które, odbywają, które mają miejsce w, w strefie gazy. Nie zgadzam się natomiast no z formą, której konrad użył, żeby przykuć uwagę do tej, do tej wypowiedzi. E, jest pan za tym, żeby wyciągać konsekwencje wobec e, posła Berkowicza? Nie ma, nie ma takiego planu. W Konfederacji działamy w dwóch autonomicznych częściach i tutaj konsekwencje są decyzją słowo i ewentualnie. Ale dlaczego nie ma, najwyraźniej popieram. Ale, popiera ale, ale pani dlaczego, dlaczego nie ma takich planów? Jednak ktoś jest w polskim prawie jasno zapisane że nie wolno posługiwać się symbolami nazistowskimi tak, w tak. przestrzeni publicznej. Nie wolno nie... promować nazizmu. To, co zrobił Konrad, to absolutnie nie było promowania nazizmu. To Czyli było nie, naprawdę... wyrażenie, sprzeciwu, wyrażenie sprzeciwu wobec, wyrażenie sprzeciwu wobec Ale wojny. są inne sposoby wyrażenia sprzeciwu. nie trzeba, I trzeba i używać uważam, nazistowskich powinien... symboli. I uważam, że Konrad z tych innych powodów powinien, e, p, p, sposobów powinien skorzystać. Natomiast jednocześnie nie uważam, żeby zrobił cokolwiek sprzecznego pan, to pan, jest pan, z prawem. Wie pan, że to jest bardzo niebezpieczne. Że ten miecz jest obośleczny. Posługiwanie się takimi symbolami w debacie publicznej, Ktoś na przykład wpisał swastykę w polską flagę, to domagałby się pan jego stanowczego ukarania, prawda? Ale Polska nie wykonuje wy, zbrodni ale, ale, ale pytam pana o posługiwanie się symbolami. Gdyby ktoś wpisał... <grym> kontekst ma znaczenie, panie redaktorze. Gdyby ktoś kontekst wpisa... ma fundamentalne nie. znaczenie. Jeżeli znaczy nie, państwo nie, nie, nie. popełnia zbrodnie pośle, wojenne, to można kontekst, to oceniać. Żaden kontekst nie usprawiedliwia posługiwania się symbolami nazistowskimi. To jest to pana opinia i bardzo wielu Polaków się z panem nie zgodzi. Bardzo wielu Polaków powie mm <laughs> bardzo wielu Polaków powie, że jeżeli ktoś dokonuje zbrodni wojennych, jeżeli ktoś dokonuje ludobójstwa, to używanie symboli państw, które w przeszłości wcześniej dokonywały ludobójstwa mm -hmm. do porównania jest całkowicie uzasadnione. Jakby pan, tak pan jak znał jak mówię, moje zdanie, uważam, to wiedziałby że to... pan teraz, jak ja dokończę zdanie, i gdyby pan zdał mo, znał moje zdanie, to wiedziałby pan, że jestem bardziej niż krytycznie nastawiony do działań Izraela. Ale nie w, uważam, że za poruszenie za, za, za poruszenie jakiejś świętości, jeśli osoby, które zginęły w Holokauście włącza się do dzisiejszego, teraźniejszego sporu politycznego. Jaką, jaką winę, jaką winę ofiary Holokaustu, ofiary nazistowskich Niemiec ponoszą za ludobójcze działania zbrodni, zbrodni Izraela w Strefie Gazy? jest stawianie pytania, które nijak się ma do zaistnieje sytuacji. Jak się, jak się nijak to znaczy, że symbol, jeżeli zatrzymujemy się, się symbole, na poziomie prawa symbolu, który stał się symbolem, nie, nie zatrzymujemy się, tylko na poziomie prawa. Okay, czyli zgadza się pan, że nie doszło tutaj do niczego nie, nielegalnego? Nie, nie, proszę jeżeli ja, pan, ja, nie, pan uważa, panie, panie, że zostało pośle, złamane prawo, to ja chciałbym pośle, się do tego odnieść. Panie pośle, ja nie uważam, ja nie wiem, ja nie jestem prawnikiem, nie jestem od tego, od oceniania, od tego jest prokuratura, żeby no zbadała, no ja czy jestem jest... prawnikiem, więc mogę się wypowiedzieć. Proszę bardzo, to jest pańska ocena. Ja mówię na poziomie symbolicznym, że to jest jakieś Świętokradztwo Rozumiem, że można mieć takie stanowisko. Ja uważam, że w granicach wolności słowa jak najbardziej jest to, żeby porównywać jedno ludobójstwo do innego ludobójstwa. Mm -hmm. Nie zgadzam się natomiast, nie uważam natomiast, żeby to było um, w tej konkretnej sytuacji, było to zrobione w sposób korzystny dla Polski, żeby to pomogło Polsce Czyli również rozumiem, na arenie międzynarodowej, mówił, że kontekst... ale nie było to sprzeczne z prawem. Mm -hmm. Czyli jak rozumiem, jeśli mówi pan, że kontekst ma znaczenie, jeśli osoby, które nieprawdziwie oskarżają Polskę o współudział w Holokaustie wpisałyby w Polskę Polską flagę z fastykę, to też by pan uważał, żeby odbyło się to zgodnie z prawem? Nie. Dlaczego? Gdzie tego, jest różnica, to by było Oczernianie Polski. Ale to by nie było promowanie nazizmu. No nie, ale są inne przepisy. Tak? A Oczernianie Izraela, naruszanie dobrego dobrego. No ale to nie jest oczernianie Izraela. Izraela, kiedy ktoś mówi o tym, że Izrael, nie, Izrael popełnia zbrodnie nie wojenne, nie kiedy o tym, Izrael popełnia my nie zbrodnie, o, tym, wojenne. o czym mówimy? Tylko z jakim emblematem? Nie, no, o, tym o tym mówił Konrad Berkował? Ale ja pytam o emblemat, z którym wyszedł na mównicę Sejmową, nie o tym, o czym mówił. Hmm. Emblemat był emblematem zbrodniczego imperium, które popełniało zbrodnie wojenne. Podobnie jak w tej chwili Izrael popełnia zbrodnie wojenne. I nie widzi pan naruszenia jakiegoś dobrego, do, do, do, dobrego smaku w tym? Widzę Bo... naruszenia dobrego smaku, nie widzę naruszenia prawa. Dobrze, to na koniec jeszcze pana zapytam tylko o wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Czy ten Trybunał Stanu to jest chucpa polityczna, ten wniosek, czy jednak jakaś próba realnego postawienia przed odpowiedzialnością Zbigniewa Ziobry? I myślę, że raczej chudzpa polityczna. Trybunał Stanu już pokazał w tej kadencji, że przy większości wyznaczonej przez Platformę nie jest zdolny do funkcjonowania. Bo przypomnę, że przy jedynej sprawie, jaką się do tej pory Trybunał Stanu zajmował w tej kadencji, czyli sprawie pana Świrskiego, Trybunał został kompletnie sparaliżowany przez skutek działań prokuratury. Został kompletnie sparaliżowany, ja przecież, ponieważ po przesłuchaniach w prokuraturze większość sędziów musiała się wyłączyć z, z zajmowania się ale, ale sprawą sekundę, sekundę, Świrskiego. Chwilę wcześniej Małgorzata Manow Pani prezes, pierwszego, pierwsza prezes Sądu Najwyższego odmawiała zwołania posiedzeń Trybunału Stanu przez bardzo długi czas, odmawiała zmiany regulaminu Trybunału Stanu, a to o czym Pan powiedział, czyli wezwanie przez prokuraturę było dopiero kolejnym krokiem po tym jak, prokurator, jak jak sędzia Manowska próbowała nie dopuścić do obrad Trybunału Stanu, które miałyby ukarać jej kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Tak. I ostatecznie sprawa ugrzęzła na tym, że Trybunał Stanu nie jest w stanie obradować, ponieważ prawie wszyscy sędziowie są wyłączeni. Z wyjątkiem tych, którzy odmówili stawienia się na wezwanie prokuratury, co z kolei budzi wątpliwości co do zgodności z prawem ich postępowania. Michał Wawers z Konfederacji, panie pośle, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dwie i pół minuty do 7.30 za chwilę Ewelina Kamińska i informacje. pytania. Rozmowa polityczna. Reklama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 Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie Zdrowid. Nowa superhybryda BYD ATTO 2 DMI Prosty sposób na oszczędną jazdę W mieście jeździsz na prądzie nawet 150 km.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 Zapraszamy. Marta Hoppe i Patryk Michalski. Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 7.30, Ewelina Kamińska. Zapraszam. Ukraińskie służby w akcji po nocnych i porannych atakach Rosji na kilka miast za naszą wschodnią granicą, w tym na Kijów i odesce. Nie żyje co najmniej 12 osób. Połowa zginęła w Odessie. Merkijowa Witalii Kliczko poinformował z kolei, że w stolicy liczba ofiar wzrosła do czterech. Jedną z nich jest 12-letni chłopiec. Rosyjski ostrzał wywołał pożary wielu budynków, również mieszkalnych. Wojska Putina uderzyły w ostatnich godzinach także w Charków i Dniepro. Prokuratura wada wystąpienie posła Konrada Berkowicza, który w Sejmie użył zmodyfikowanej flagi Izraela z symbolem swastyki. Śledztwo dotyczy publicznego znieważania flagi oraz propagowania faszyzmu. Skomentował to w naszym studiu poseł Michał Wawer z Konfederacji. Można nie, nie, nie. bardzo łatwo odsłuchać sobie z wystąpienia Konrada Berkowicza, który w bardzo celny i przejmujący sposób zwracał uwagę na potworne zbrodnie wojenne, które mają miejsce w, w strefie gazy. Nie zgadzam się natomiast no, z formą, której Konrad użył, żeby przykuć uwagę do tej, do tej wypowiedzi. Zachowanie Berkowicza potępiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W komunikacie podkreślono, że Polacy mają szczególny obowiązek wobec pamięci historycznej związanej z zagładą. Jakiekolwiek prowokacje uznać się należy za karygodne i niedopuszczalne Podsumowano w oświadczeniu. W unijnym Trybunale Sprawiedliwości dziś kolejne wyroki w sprawie kredytów frankowych. Chodzi o sprawy, w których banki po unieważnieniu umów kredytowych we frankach zażądały zwrotu kapitału od klientów. Ci uważają, że roszczenia banków są przedawnione i nie mogą one dochodzić roszczeń. Z kolei rzecznik Generalnego Unijnego Trybunału ma wydać opinię w sprawie żądań klientów. Domagają się oni zwrotu pieniędzy wydanych na polisy ubezpieczeniowe, których wymagały banki. Dar młodzieży wypłynie po południu z Gdyni w rejs do Stanów Zjednoczonych. Kulminacją będzie parada żaglowców 4 lipca w dniu amerykańskiego Święta Niepodległości. Żaglowiec pokona 11 tysięcy mil morskich. Pierwszy etap potrwa prawie miesiąc, mówi pierwszy oficer Tomasz Maracewicz. Pierwszym portem będzie Douglas na wyspie Man, ponad 1000 mil morskich w jedną stronę. Następnie jest Kadyks, przy czym to nie jest jeszcze jakieś szalone wyzwanie, ponieważ ciągle będzie to żegluga przybrzeżna. I dopiero z Kadyksu wykonujemy skok aż na Bahamy. To będzie 4500 mil morskich. Wyprawa przez Atlantyk będzie jednym z ostatnich tak dalekich rejsów 45-letniego statku. Do Gdyni Żaglowy, wiec wróci pod koniec sierpnia. Jesteśmy coraz bliżej przekroczenia granicy 20 stopni. 19 kresek pokażą dzisiaj termometry na zachodzie kraju w województwie Lubuskim Ciepło będzie także na południu 16-17 stopni, na Mazowszu, na Mał w Małopolsce, przepraszam, i na Opolszczyźnie. Na Mazowszu 15 stopni, 17 w Wielkopolsce, najchłodniej na Wybrzeżu, tam tylko 11 stopni i na Suwalszczyźnie stopni 10. Będzie pochmurno z opadami deszczu na południu w centrum i na wschodzie kraju. Rafał Bała małymi kroczkami wrócił do nas ponownie. Wróciłem. Dzień dobry. I wiesz przecież, z czego składa się sport. Z emocji oczywiście, jakichś tam rekordów pogoni ze sportowców. Ale przede wszystkim z czego? Z pięknych z... historii, A, tak? Myślałem, za które, z trenerów jeszcze. Za który ten sport kochamy. I taka piękna historia. To, Rafale, znowu cię muszę zatrzymać. Musimy rozpocząć oficjalnie informacje sportowe, bo jeszcze ich nie rozpoczęliśmy. Nie rozpoczęliśmy. Tam było, miejsce, tam było miejsce na taki mały small talk a, tylko. Tak, no, a, jejko, a ja no już chciałem ostro pojechać z tym wszystkim, no bo rzeczywiście to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to jest niesamowite. Nie mówię o polityce, bo pewnie już chciałeś tutaj wtrącić Trump i tak dalej. Po, po, po ostatniej rozmowie już nic nie chciałem. Nie chciałeś, natomiast zbliżają się igrzyska w Los Angeles, one za dwa lata i wyobraź sobie, że po siedmioletniej przerwie, siedem lat nie jeździł, nie ścigał się na rowerze Taylor Feeney, amerykanin, mąż Katarzyny niewiadomej, no i to jest też przykład, jak małżonka może dobrze wpłynąć na męża, żeby wrócił do, do sportu, do ścigania. Nie chciało mu się, tutaj miał inne zajęcia. To się okazuje, że będzie rywalizował z innymi amerykańskimi kolarzami. No, miejsce w drużynie na igrzyskach Olimpijskie w Los Angeles, także no, zmotywowała go, nie wiadomo, a przecież wiemy, że ona no, wygrała Tour de France, jest najlepszą polską kolarką, jedną z najlepszych na świecie, więc no, nie wykluczone, że tutaj w małżeństwie jest taki pierwszy gwiazdek rywalizacji i Finney chciałby osiągnąć coś więcej niż jego żona, mam nadzieję, która też wystartuje w Los Angeles. To byłaby piękna historia. Też taką klamrą tej historii mogłoby być to, że Finney, jeśli tam wystartuje, no to nawiąże do tradycji swoich rodziców, bo jego rodzice to medaliści olimpijscy w kolarstwie szosowym. Oboje stanęli na podium podczas igrzysk. Gdzie? Oczywiście w Los Angeles w 1984 roku. No i to rzeczywiście było byłaby taka wspaniała historia już te kwalifikacje będzie rozgrywał, bo w Pucharach Świata będzie jeździł, ale, ale zobaczymy czy uda mu się zakwalifikować. Wiemy już kto zakwalifikował się do półfinału w piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bayern Monachium awansował tam w rewanżowym meczu ćwierćfinału, pokonał Real Madrid 4 do 3. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem zespołu z Monachium 2 do 1. W drugim spotkaniu Arsenal London zremisował ze Sportingiem Lizbona 0 do 0. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem Arsenalu 1 do 0, no i to Londyńczycy zagrają w półfinale. Te półfinały pod koniec kwietnia PSG kontra Bayern Monachium i Arsenal kontra Atletico. Nie ma Barcelony z Robertem Lewandowskim, no ale to już po raz kolejny nie będzie miała Barcelona szansy gry o tytuł najlepszej drużyny w Europie. Iga Świątek pokonała Niemkę Laure Zigomont 6-2, 6-3 w drugiej rundzie turnieju na kortach ziemnych w Stuttgarcie. Był to pierwszy mecz polskiej tenisistki pod wodzą nowego trenera Hiszpana Francisco Rodza. No i Świątek tak mówi o początkach swojej współpracy z Hiszpanem. Ja sama też powiedziałam, jakie mam cele i co chcę odbudować w swojej grze i w sumie to było bardzo spójne z tym, co widział Francisco, więc czy to jest hiszpańska szkoła? No ciężko mi to powiedzieć, bo ja po prostu chciałabym grać solidnie i jakby nie podejmować ryzyka w sytuacjach, kiedy nie muszę i może to można nazwać hiszpańską szkołą, ale na pewno to, że ten trener ma takie doświadczenie i trenował z różnymi zawodnikami sprawia, że on wie, o co mi chodzi i możemy wspólnie po prostu do tego dążyć. Najbardziej mnie cieszy to, że po prostu technicznie czuję, że mogę wykonywać dobrą robotę na treningach i szybko się poprawiać też ze względu na to, jakie on mi daje wstawki, jeśli chodzi o różne ćwiczenia i łatwiej jest mi zautomatyzować niektóre rzeczy, przy których czasami byłam trochę zablokowana. No i czekamy na kolejną rywalkę. Będzie nią albo Rosjanka Andryjewa, albo Amerykanka Parks. Katarzyna Cygan, reprezentantka Polski w piłce ręcznej, weźmie dziś udział w losowaniu grup Mistrzostw Europy, które w grudniu zostaną rozegrane, między innymi w Polsce. Cygan zdaje sobie sprawę, że każda, każda z drużyn, które można wylosować prezentuje wysoki poziom. Nie ma znaczenia na kogo trafią Polki. To, że Polska jest w drugim koszyku pokazuje, że jesteśmy wśród mocnych drużyn. Wiemy, że trafimy na wymagających rywali, ale na tym poziomie każdy mecz jest dużym wyzwaniem. A jeśli chodzi o samolosowanie, to dla mnie duże wyróżnienie jest lekki stres, ale przede wszystkim ogromna radość, że mogę w tym uczestniczyć. To losowanie dziś w Katowicach, a ja na koniec tylko jeszcze o mistrzostwach świata, które się zbliżają, one w czerwcu się zaczną, piłkarskie oczywiście. Też w Stanach. Tak, też w Stanach. No i Gianni Infantino, szef FIFA, powiedział wczoraj w amerykańskiej telewizji, że Iran weźmie udział w tym turnieju, bo tak się zastanawialiśmy, czy będzie, czy nie. On, no, mamy nadzieję na, na przedłużenie zawieszenia broni, ale... To nie ale... jest ten sam Infantino, co wręczał Donaldowi Trumpowi pierwszą ten, pokojową który nagrodę się wyściskiwał, FIFA. Z, tak, który się wy wyściski... Z, również z Putinem i tak dalej. No ale on uważa, dopiero. że polityka nie powinna wchodzić no nie, do sportu. I, nie. No nie. Z drugiej strony powiedział coś takiego. Okej, okay, nie żyjemy na Księżycu, żyjemy na ziemi. No, no ale no, wiecie, wow. wie, że w budowanie mostów, utrzymywanie ich nienaruszonych i spójnych, To my wykonujemy tę pracę. Podsumował. Także prawa no, dla dziennego Infantino. No, że to, brawa, ale w ogóle też brawa za to odkrycie, że nie... W ogóle powinna być. Ja nie? bym z, przede wszystkim z fizyki dał za to odkrycie, że nie żyjemy na Księżycu. <laughs> księżyc. Bardzo dziękuję Rafał Bała. Do usłyszenia, Rafał. Twardo na ziemi. Do usłyszenia. 7.40. Z nami Maciej Jastrzębski. Cześć Macieju. Dzień dobry, witam. Też będzie o scenariuszach science fiction. Właśnie jak już słyszę Rosja, to zaczynam głęboko wzdychać. Kreml chce wykorzystać armię do obrony Rosjan przetrzymywanych za granicą. Jak podkreślają rosyjscy opozycjoniści, Putin może wysłać do dowolnego kraju na świecie swoje oddziały specjalne, żeby uwolniły obywatela Rosji z więzienia. Macieju, co, co, co, to, co to jest? No, proszę sobie przypomnieć, że jeszcze paręnaście lat temu tylko na filmach oglądaliśmy interwencje na przykład amerykańskich komandosów albo agentów CIA, którzy odbijali zakładników gdzieś daleko od Stanów Zjednoczonych. A teraz odbijają prezydentów koncie... innych krajów, na przykład Stany Zjednoczone. Na przykład, albo Jamesa Bonda. Polska też ma na swoim koncie kilka takich operacji, o których głośno się nie mówi, bo są utajnione. No ale po 2014 roku, gdy Rosjanie wykorzystali scenariusz zielonych ludzików, możemy już sobie wyobrazić, że takie zielone ludzi dziki na przykład rozpełzają się po Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii, po tych krajach sąsiadujących z Federacją Rosyjską, ale chyba trudno nam sobie jeszcze dzisiaj wyobrazić, że nagle w Polsce rosyjscy komandosi spadają na spadochronach w centrum jakiegoś miasta i próbują odbić z więzienia jakiegoś tam Rosjanina. Ale ukraiński komentator Kirill Sazanow w Radiu Swoboda przyznał, że nie jest to całkowicie scenariusz wyrwany z książek science fiction. Złapali pijanego Iwana w Finlandii z butelką wódki chwiejącego się na jakimś placu i posadzili w areszcie. jego obronie teraz rzuci się rosyjska armia. Taki sam scenariusz dotyczy Polski i Litwy. Szczególnie Litwy i w ogóle krajów bałtyckich, które ostro traktują Rosjan. A tak zupełnie serio. Rosjanie lubią przykrywać startami ustaw każdą swoją podłość. Bo ja przypomnę, że Duma Państwowa, czyli Izba niższa rosyjskiego parlamentu już przyjęła w pierwszym czytaniu projekt pozwalający Putinowi na wysyłanie takich oddziałów ratunkowych i jeżeli rozważamy w tej chwili na takiej płaszczyźnie dziennikarskiej czy opozycyjnej scenariusze odbijania kogoś z więzienia, to jednak zdaniem ekspertów chodzi bardziej o to, że Rosjanie przygotowują się na zakończenie wojny, może nawet klęskę w tej wojnie i odbijanie na przykład tankowców z ropą rosyjską z rąk amerykańskich albo odbijanie swoich żołnierzy, którzy zostaną zatrzymani i postawieni przed międzynarodowym Trybunałem Karnym za popełnione zbrodnie wojenne. A przy okazji jeszcze chciałem powiedzieć słów kilka o rosyjskiej gospodarce, bo Putin się przygotowuje na takie różne czarne scenariusze i wczoraj niespodziewanie spotkał się ze swoimi ministrami i dla większości komentatorów nieoczekiwanie przyznał, że jest źle. Opozycjonista, ekonomista Władimir Miłow mówi, że nie dziwi się temu szczeremu wyznaniu Putina, bo naprawdę, jak mówił w telewizji, deszcz jest w Rosji źle. Po raz pierwszy wybrzmiało przyznanie, że gospodarka ma się gorzej niż prognozowano. Wcześniej mówili, że to planowe schłodzenie, bo gospodarka się przegrzała, dlatego trzeba wyhamować. Teraz Putin osobiście powiedział, że jest gorzej niż w prognozach i nie ukrywał, że w kolejnych miesiącach będzie jeszcze gorzej. Dalej oni rozmawiali już za zamkniętymi drzwiami, ale proszę mi wierzyć, oni tam nie mają zbyt wielu recept. No, i skoro w kraju jest źle, a część ludzi może trafić na przykład do aresztów lub więzień za granicą, no to Putin chce stworzyć oddziały, które pomogą ich odbić i wrócić na łono ojczyzny. Maciej Jastrzębski, specjalista do spraw Wschodu, dziennikarz Polskiego Radia. Macieju, dzięki. Dzięki. Dziękuję. Poranek w Polskim Radio 24. Dzięki Macieju raz jeszcze. Teraz w poranku coś dla miłośników kina. Spotkanie z twórcami nowej adaptacji lalki Bolesława Prusa odbyło się wczoraj w Warszawie. Ta powieść, jeśli Państwo nie pamiętają ze szkoły, opowiada o miłości bogatego warszawskiego kupca Stanisława Wokulskiego do zubożałej arystokratki. Izabeli Łęckiej. Film to jedno z największych przedsięwzięć polskiej kinematografii, na potrzeby którego zbudowano na krakowskim przedmieściu cały sklep Wokulskiego. Na spotkaniu z twórcami był Witold Panach. Twórcy filmu, którzy podjęli się wyzwaniem, jakim jest nowa adaptacja uwielbianej przez pokolenia Polaków powieści, podkreślali, że mają świadomość, że biorą udział w wyjątkowym przedsięwzięciu, a Maciej Kawalski nie ukrywał, że miał świadomość, jak wielka odpowiedzialność na nim spoczywa. Szansa i zagrożenie. I ja miałem przez cały czas do teraz takie zupełnie dwa przeciwieństwa w skali jednocześnie, czyli absolutne szczere przerażenie i walka o życie, że dotykamy jakiejś wielkiej materii, jakiejś ukochanej powieści, która jest ważna, wielka, piękna, poruszająca i wszędzie słyszymy arcydzieło, najważniejsza polska powieść. No i to potrafi przygnieść. No a z drugiej strony jest to absolutna radość i marzenie, żeby dotknąć takiego materiału. I na jakimś etapie, myślę, że wszyscy musieliśmy zapomnieć o tym, że to jest wielka polska powieść, że były wielkie, piękne adaptacje wcześniej, tylko trzeba do tego podejść z uczciwością i zrobić to najlepiej jak potrafimy żeby to było wielkie przeżycie emocjonalne. Marcin Dorociński, który zagrał Stanisława Wokulskiego, mówił, że było to dla niego ogromne wyzwanie aktorskie, ale i emocjonalne. Kiedy pierwszy raz padła propozycja, żebym zagrał tego Stanisława, to oczywiście, że przede wszystkim lęk, czy ja dam radę i że wszyscy mają swoje wyobrażenia i myślę sobie, no ale dobrze, no kiedy jak nie teraz? Następna lalka za 50 lat. I każdy ma prawo do swojej lalki. Myślę, że nasza lalka i taką mam nadzieję spełni Wyobrażenie i emocje, bo jest to film bardzo emocjonalny. To jest coś takiego, że trochę nie mogę uwierzyć znowu, że syn Kowala Skudzienka gra Wokulskiego i że mogłem patrzeć w oczy tych wszystkich wspaniałych artystów to jest no, jakieś takie spełnienie marzenia, o które nawet nie prosiłem. A miłość Stanisława Wokulskiego, Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska. Aktorka podkreślała, że ten film jest opowieścią o trudnej drodze życiowej zagubionego człowieka. Mówię tutaj o Wokulskim. Człowieka niezwykle niezdecydowanego, który musi podejmować decyzje, jest wrzucony w pewne ramy. I dla mnie tytuł, lalka, nie jest o Izabeli Łęckiej. Ona w pewnym momencie pragnie wyrwać się z tego świata, przestać być tą salonową, tytułową lalką. A takim człowiekiem staje się nasz Stasiu Wokulski, który jest marionetką w rękach innych ludzi. Ma mnóstwo marzeń i pragnień związanych z tym światem. Myślę, że ten film jest dla mnie też głównie o projektowaniu myśli, emocji, oczekiwań wobec drugiego człowieka. Czy to Izabeli, czy to wobec Wokulskiego, czy wobec arystokracji. W postać Ignacego Rzeckiego wcielił się po blisko 20 latach nieobecności na planie filmowym Marek Kondrat. Aktor wyjaśniał, że zdecydował się zagrać w lalce, ponieważ ta rola dawała mu szansę na przeżycie wyjątkowej podróży. Dla mnie to było spotkanie z jakąś przestrzenią, Począwszy od utworu, który jest dla mnie najwspanialszym utworem w polskiej literaturze, powtórę mam z nim do czynienia od kiedy zacząłem rozpoznawać jakichś ludzi dookoła siebie, bo dosłownie wszyscy aktorzy ze wszystkich realizacji tej powieści filmowych byli gośćmi mojego domu, albo ja u nich. I to się jakaś podróż odbyła. I jak się to wszystko skleiło razem, to pomyślałem sobie, a właściwie to nie ma argumentów przeciw. Z kolei Agata Kulesza wyjaśniała, że przed widzami odkrywa nowe wcielenie pani Meliton. Pani Meliton jest wspaniałą osobą i tutaj muszę bardzo podziękować i Maćkowi i Radkowi, ponieważ nikt z was nie pamięta pani Meliton z książki. Już ja to wiem, a z filmu będziecie pamiętać. I chłopaki po prostu tak w tym scenariuszu wyciągnęli panią Meliton, która ma swoją rolę do wykonania, czasami przyspieszając akcję, a czasami mając ogromny wpływ na Wokulskiego, żeby mu pokazać, czym się ten świat kręci. Jest dosyć też cyniczna i gdzieś tam wyrachowana, bo w naszych rozmowach pani Meliton miała kiedyś złamane serce. Jest bardzo niezależna, jest szybka w myśleniu, jest bardzo dobrze stawiająca diagnozy społeczne, ale korzysta z tego dla siebie. A na ekranie zobaczymy, jeszcze między innymi Andrzeja Seweryna, Maję Komorowską, Karolinę Gruszkę i Cezarego Żaka. Z twórcami filmowej lalki rozmawiał Witold Banach. Premiera filmu odbędzie się 28 września, a w kinach będzie go można oglądać od 30 września, czyli dwa dni później. Na tym nie koniec kultury w poranku, za równo godzinę będzie z nami Martyna Podolska, która opowie o tym, co warto w weekend obejrzeć, posłuchać i dotknąć w kulturze. A jak o kulturze wysokiej mowa, to jest z nami Justyna Golonko. Dzień dobry Justyno. Dzień dobry mój drogi, jak pięknie To Co prawda nie z redakcji kulturalnej, ale gospodarczej, a to oznacza, że jak tutaj mówią niektórzy, zaczynamy nasz magazyn akrobatyczny Salto, a w rzeczywistości to magazyn gospodarczy salto. Saldo. Tak. Saldo, magazyn gospodarczy. A magazyn zaczynamy od kryptowalut, bo dziś po południu Sejm zajmie się sprawozdaniem Komisji odnośnie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Wczoraj w tej sprawie spotkały się wspólnie Sejmowe Komisje Finansów Publicznych oraz Gospodarki i Rozwoju. Do tej pory prezydent Karol Nawrocki dwukrotnie zawetował ustawę. O szczegółach opowie nam Krzysztof Kuczyński. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zwrócił uwagę, że nie ma żadnych szans na odrzucenie weta do ustawy o kryptoaktywach prezydencki minister twierdzi, że rządzący w ogóle nie uwzględniają ważnych poprawek. Tylko jedna z nich przeszła. Wszystkie inne zostały wyrzucone. Także poprawki koalicjantów. No to tutaj nie ma możliwości działania, skoro nawet poprawki do ustawy rządowej. Wszystkie zostały wyrzucone do kosza. Z kolei zastępca przewodniczącego Komisji Finansów, poseł Lewicy Tomasz Trela uważa, że poprawki nie były potrzebne. Podkreślił, że rządowy projekt jest wystarczający, aby poprawić bezpieczeństwo osób na rynku kryptoaktywów. Dużo młodych ludzi nabiera się na ten rynek kryptoaktywów. Jeżeli oni by na przykład stracili dorobek swojego życia, no to teraz nie mają żadnego zabezpieczenia. A według naszej ustawy to zabezpieczenie państwa by było. Rządowa ustawa miałaby wprowadzić między innymi środki nadzorcze, które mają na celu przeciwdziałanie naruszeniom, czy też odpowiedzialność karną za przestępstwa. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Głosowanie w sprawie weta do ustawy o rynku kryptoaktywów odbędzie się jutro. I oczywiście będziemy państwa o tym informować. A Sejm rozpoczął też pracę nad posadzeniem Projektem ustawy o najmie krótkoterminowym, o tym też dużo się mówi my też o tym dużo, dużo mówimy, te zmiany przygotowała Polska 2050. Autorzy projektu mówią, że te nowe przepisy ucywilizują najem krótkoterminowy. Szefowa resortu funduszy i przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Połczyńska-Nałęcz zapewniała w Sejmie, że tu nie chodzi o zakazywanie najmu krótkoterminowego, tylko o niezbędne, bardzo potrzebne regulacje. Po pierwsze zadbać o prawo do własności 99% właścicieli mieszkań, którzy po prostu mieszkają w swoich mieszkaniach i chcemy im dać prawo do zdecydowania, czy za ścianą chcą i mają hotel na dni lub godziny, żeby to była decyzja większości właścicieli taka ważna zmiana, która pojawiła się w tym projekcie. Przewidziano w nim, że Rady Gminy będą mogły w drodze uchwały określać szczegółowe zasady najmu krótkoterminowego. Te przepisy dotyczące tego najmu są potrzebne. Tak wypowiada się sama branża, bo regulacje ułatwią planowanie i prowadzenie biznesu. Potrzebna jest ewidencja tych lokali, ale jak mówi branża proponowane przepisy są zbyt rygorystyczne. To znacznie ogranicza rynek i te przepisy nie są adekwatne do skali problemu, który Zdaniem branży jest niewielki, tak mówi Grzegorz Żurawski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego. Nawet ministerstwo starało się sprawdzić skalę takich patologii i wynika z tego, że to jest około jednego promila wszystkich rezerwacji, jakie dokonują się w najmniej krótkoterminowym. Proszę pamiętać, że nam jako operatorom nie zależy na tym, żeby tam dokonywano dewastacji, żeby w takich obiektach były imprezy. My pracujemy na nie swoich obiektach, my je wynajmujemy od właściciela. Jeżeli cokolwiek by tam się działo, właściciel zabrałby nam to mieszkanie, wypowiedziałby nam umowę najmu, więc profesjonalni operatorzy robią wszystko. Pobierają kaucje, montują czujniki hałasu, współpracują z, ze wspólnotami, ze spółdzielniami, z sąsiadami za ściany. Podejście branży nie dziwi działaczy samorządowych i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju i ochrony miast. Projekt ustawy jest korzystny dla mieszkańców i samorządów. To mieszkańcy powinni decydować o tym, gdzie ma rozwijać się taki najem krótkoterminowy. Tak mówi Eryk Baczyński, przewodniczący stowarzyszenia Miasto jest nasze. My oceniamy tę sytuację, która jest obecnie bardzo krytycznie. Z jednej strony mieszkania na najem krótkoterminowy zaburzają tkankę miejską, bo powodują, że rosną czynsze w budynkach, gdzie takie lokale się znajdują. Wiemy, że po prostu sąsiedzi, którzy też dzielą te, te budynki, cierpią na nadmierny hałas. A same projekty ustaw, my oceniamy pozytywnie projekt Polski 2050, który właśnie pozwala wspólnotom decydować o tym, czy inni właściciele budynku mogą trudnić się taką działalność. No a poza tym jesteśmy też za tym, żeby wprowadzać strefy z wyłączeniem generalnym najmu krótkoterminowego. Projekt wprowadza między innymi także obowiązkową ewidencję usług najmu krótkoterminowego prowadzoną przez wójtów, burmistrzów i prezydentów w systemie teleinformatycznym, a za brak wpisu w projekcie przewidziano kary do 50 tysięcy złotych. No i mamy dobre informacje dla kierowców. Jest zapowiadana rządem obniżka ceny maksymalnej no i to spora. Liter benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 8 groszy dzisiaj, benzyny 98 6 zł i 61 groszy, a oleju napędowego 7,23 zł Czyli mamy powody do zadowolenia, bo to są już konkretne ruchy w dół, mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.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 dla 98. Mamy też najnowsze dane, jeśli chodzi o inflację i tu nie ma dużego zaskoczenia. Echa konfliktu na Bliskim Wschodzie widać w danych o marcowej inflacji. Z najnowszego odczytu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w poprzednim miesiącu ceny towarów i usług konsumpcyjnych były wyższe o 3% w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku. I oczywiście tą marcową inflację przede wszystkim napędziły drożejące paliwa. O tym mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.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 Kolejnych podwyżek akcyzy na piwo, wino, alkohole i papierosy. Saldo. Dziś mamy duże święto, jeżeli chodzi o rynki, bo dziś święto warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. 35. rocznica pierwszej sesji. GPW to serce polskiego rynku kapitałowego i kluczowy filar polskiej gospodarki. Eksperci są zgodni. Giełda odegrała fundamentalną rolę w przejściu z gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej i nadal oczywiście odgrywa ogromną i rosnącą rolę. O tym wszystkim Krystyna Prostak. Pierwszy dzwon, symbol giełdy został Polsce podarowany przez prezesa francuskiego parkietu. Wraz z pierwszą sesją symbolicznie zaczęto wyznaczać jedną z dróg polskiej transformacji. Główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński podkreślił, że warszawska giełda to miejsce, dzięki któremu mogło wystartować wiele biznesów. Wiele biznesów mogło się wzmocnić, poszukać dodatkowego kapitału. Ekonomista Marek Zuber z Akademii WSB dodał, że warszawska giełda miała różne okresy w swoim 35-letnim życiu. Zwrócił uwagę na wzrosty w ostatnich kilku. Miesiącach. Mamy w tej chwili zapowiedzi wielu nowych pomysłów, wejść na giełdę, także dotyczy to spółek Skarbu Państwa, obszaru obronności, no zobaczymy jak to będzie wyglądało. 35 lat temu zaczynano od notowań pięciu spółek, dziś jest ich 400. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Dobra informacja jest taka, że ostatnio na warszawskiej giełdzie mamy wzrosty, na przykład wczoraj wszystkie indeksy świeciły się na zielono. Reklama. Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?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 gdzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę. O nie, proszę. Nie. Co się stało? Gdzie jest Tata. Takich historii jak ta mamy 140. Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj Z Nami. Przekaż 1,5% dzieciom bohaterów. KRS 0000 36 Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę litorsal senior i właściwe nawodnienie organizmu. Mm, nie przesadzasz?